Jednak nie musimy być obojętni. Pamiętajmy o tym żeby pomagać jak tylko możemy. Przykładami naszej pomocy może być wolontariat do pomocy w schronisku Albo oddawanie bezpańskich zwierząt do specjalnych placówek. Pomagajmy im! Jednak nie musimy być obojętni. Pamiętajmy o tym, żeby pomagać jak tylko możemy. Przykładami naszej pomocy może być wolontariat do pomocy w schronisku Albo oddawanie bezpańskich zwierząt do specjalnych placówek Pomagajmy im!